Poczytajcie sobie, jaka była fajna dziewczyna kiedyś, jak załatwiła jednego króla. Zaprosiła go, naboiła go mlekiem, żeby lepiej stał, i przypiła mu panie, do, do ziemi z tym kołkiem. To była prawdziwa Izraelitka, porządna dziewczyna. Prawdę. Kobiecość też została wypaczona, niestety, w dzisiejszych czasach. Tak, jak męskość. Diabeł wypaczy, taki kobiecość wypaczy. Diabeł uświadomił ludzi, że duch ma płeć. Jest kłamstwo. Duch nie ma płci o dochodę. kobieta jest takim samym wojownikiem jak mężczyzna. Nie e, Niczym się nie różni! Amen! Amen. Niczym! Amen. Moja żona otworzyła im drzwi i zapytała. Słucham. <głosy> <głosy> jest, Wiktor? Nie wiem, co odpowiedziała. Nie, nie dla was się koszyć. Nie wiem, co odpowiedziała. Wiem jedno. Jak weszli, tak zeszli.